Księga Helamana Dzieje nefitów Wojny, walki i rozłam pośród nefitów Proroctwa wielu świętych proroków przed przyjściem Chrystusa na świat Według kroniki Helamana, syna Helamana oraz jego synów do czasu przyjścia Chrystusa Nawrócenie się wielu lamanitów Prawość lamanitów, a niegodziwość i występki nefitów Według kroniki Helamana i jego synów do przyjścia Chrystusa nazwanej księgą Helamana Rozdział pierwszy. Pachoran II, wyznaczony na naczelnego sędziego, zostaje zamordowany przez Kiszkumena. Pakumeni obejmuje urząd naczelnego sędziego. Koriantumr, dowodząc Lamanitom, zajmuje zarachemle i zabija Pakumeniego. Moronichach pokonuje Lamanitów. Koriantumr ginie w bitwie. Nefici odzyskują zarachemle. Na początku czterdziestego roku panowania sędziów nad ludem Nefiego Nefici mieli trudną sytuację w kraju, albowiem gdy Pachoran umarł i poszedł drogą przeznaczenia całej ziemi, nastał pomiędzy jego synami spór o to, kto ma objąć urząd sędziego. Oto imiona tych, którzy ubiegali się o urząd sędziego i spowodowali walki pośród ludu. Pachoran, Panchi i Pakumeni. Nie są to wszyscy synowie Pachorana, gdyż miał ich wielu, ale tylko ci spośród nich ubiegali się o urząd sędziego. I tak spowodowali rozłam nefitów na trzy grupy. I stało się, że głosem ludu wyznaczono Pachorana na naczelnego sędziego i naczelnika państwa nefitów. I gdy Pakumeni przekonał się, że nie może objąć urzędu sędziego, przyłączył swój głos do głosu ludu. Ale Panhi i ci, którzy chcieli uczynić go naczelnikiem państwa, rozgniewali się tym i Panhi zamierzał nakłonić lud do powstania przeciwko swym braciom I niewiele brakowało, by to uczynił, ale został pojmany, osądzony według głosu ludu i skazany na śmierć, gdyż przez powstanie chciał odebrać wolność temu ludowi gdy ci, którzy chcieli uczynić go naczelnikiem państwa, zobaczyli, że został skazany na śmierć, rozgniewali się i posłali do Pachorana jednego ze swoich o imieniu Kiszkumen. I zamordował on Pachorana, gdy pełnił urząd sędziego. I słudzy Pachorana ścigali go, ale był tak szybki, że go nie dogonili. I poszedł do tych, którzy go wysłali i razem przystąpili do przymierza, przysięgając na wiecznego stwórcę, że nie wyjawią nikomu, iż Kiszkumen zamordował Pachorana. I tak nefici nie wykryli Kiszkumena, albowiem w przebraniu zamordował Pachorana. I Kiszkumen razem ze swoją bandą, tych, którzy zawarli z nim przymierze, zmieszali się z ludem, że nie można ich było wszystkich znaleźć, ale ci, których znaleziono, zostali skazani na śmierć. I zgodnie z głosem ludu Pakumeni został wyznaczony na naczelnego sędziego i naczelnika państwa, zajmując miejsce swego brata Pachorana, jak miał do tego prawo. A wszystko to nastąpiło w czterdziestym roku panowania sędziów. I w czterdziestym pierwszym roku panowania sędziów Lamanici zgromadzili niezliczone zastępy żołnierzy, których uzbroili w miecze, bułaty, łuki i strzały i dali im hełmy, pancerze i wszelką zbroję. I ponownie przyszli walczyć z Nefitami, a prowadził ich Koriantumr, potomek Zarahemli, jeden z tych, którzy odstąpili od Nefitów, a był mężczyzną potężnej postawy i wielkiej siły. I Tubalot, król Lamanitów i syn Amorona, przypuszczając, że Koriantumr ze swą siłą i sprytem będzie mógł przeciwstawić się Nefitom i pokonać ich, podburzył Lamanitów przeciwko Nefitom, zebrał swe armie i wyznaczył Koriantumra na wodza, rozkazując, aby pomaszerowali do Zarachemli i walczyli z Nefitami. I stało się, że z powodu sporów i trudności w rządzie Nefici nie mieli dostatecznej straży w Zarachemli, gdyż uważali, że Lamanici nie odważą się wejść do serca kraju i zaatakować wielkie miasto Zarachemla. I stało się, że Koriantumr pomaszerował na czele licznych zastępów i napadł na mieszkańców miasta, a napad był tak nagły, że Nefici nie mieli czasu zebrać swych armii. I Koriantumr, zabiwszy strażników w bramie, wszedł z całą armią do miasta, zabijając wszystkich, którzy stawiali opór i tak zajęli całe miasto. I stało się, że naczelny sędzia Pakumeni uciekał przed Koriantumrem do murów miasta, gdzie Koriantumr przyparł go do ściany i zabił. Tak nastąpił kres życia Pakumeniego. I gdy Koriantumr zobaczył, że objął w posiadanie miasto Zarachemla i że Nefici przed nimi uciekają, że są zabijani, brani w niewolę i wtrącani do więzienia, i że zdobył najsilniejszą twierdzę w całym kraju, nabrał odwagi i zamierzał zająć cały kraj i nie pozostał w Sarachemli, ale pomaszerował z liczną armią do miasta Obfitość, zdecydowanym mieczem utorować sobie drogę i zająć północną część kraju. I przypuszczając, że największe siły znajdowały się w centrum kraju, maszerował przez środek kraju, nie dając im czasu na zebranie się w większe oddziały i armie jego napadały na nich i zabijały ich. Ale marsz Koryantumra przez środek kraju dał Moronichachowi znaczną przewagę nad nim, pomimo wielkiej liczby poległych nefitów. Oto Moronichach uważał, że Lamanici nie odważą się wkroczyć do centrum kraju, a atakować będą miasta wokół granic, jak to dotychczas czynili. Dlatego rozmieścił silne armie wokół granic kraju. Ale Lamanici odważyli się postąpić odwrotnie do jego planów Wkroczyli do centrum kraju, zajęli stolice, miasto Zarachemla I maszerowali przez najważniejsze obszary kraju Dokonując rzezi, mężczyzn, kobiet i dzieci I zajmując wiele miast i twierdz Na wieść o tym Moronichach wysłał natychmiast Lechiego z armią By wyprzedzić ich, zanim dojdą do kraju obfitość i Lechi zagrodził im drogę, zanim doszli do kraju obfitość i wydał im bitwę, aż zaczęli wycofywać się w kierunku za I stało się, że Moronichach powstrzymał ten odwrót, uderzając na nich. I wywiązała się niezmiernie krwawa bitwa. Wielu poległo i pośród poległych znaleziono Koriantumra. I Lamanici nie mieli odwrotu w żadnym kierunku, ani na północ, ani na południe, ani na wschód, ani na zachód, gdyż ze wszystkich stron byli otoczeni przez nefitów. I tak Koriantum zaprowadził lamanitów między nefitów, że znaleźli się teraz w ich mocy, sam zginął, a lamanici poddali się nefitom. I stało się, że Moronichach odzyskał miasto Zarachemla i zarządził, aby lamanici, których wzięto do niewoli, odeszli z kraju w pokoju. Tak upłynął 41. rok panowania sędziów.